podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 154, przed mikrofonem Darek i ze studia w Bydgoszczy Łukasz. Witamy serdecznie, dziś w audycji będzie kilka standardowych pozycji. Na początek wizyta w klubie Pure Ten Fitness i rozmowa z trenerem Piotrem, a później magazyn 9 film. Zapraszam do słuchania, dziś w audycji będzie także dużo dobrej muzyki.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 Głoszcząc na trzecim poziomie Kupru Mareny. dzisiaj moim gościem już chyba tradycyjnie, bardzo często, Piotr. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Piotrku, powiedz nowe zajęcia w klubie Piór, a właściwie poza klubem Piór, ale związane ściśle z klubem. Tak, są to nowe zajęcia tutaj prowadzone przez trenerów z naszego klubu, a szczególnie jeden trener się tym zajmie, Robert. Są to zajęcia... O odźwięcznej, takiej fajnej nazwie, biegnij razem z nami. Odbywają się one w plenerze. Teraz już wiadomo, jest sezon wiosenno-letni, więc pogoda dopisuje, więc możemy z pewnymi zajęciami wyjść na dwór i szereg klubowiczów na przykład w tym momencie unika aktywności ćwicząc w klubie, lubi sobie poćwiczyć na świeżym powietrzu, dodatkowy kontakt z przyrodą i my wychodzimy temu naprzeciw. Stworzyliśmy takie zajęcia, gdzie biegamy poprzez godzinę z lekkim późniejszym i rozciąganiem, pobieganiu właśnie w plenerze. Powiedz Piotku, co trzeba zrobić, żeby biegać razem z Wami? Trzeba oczywiście być klubowiczem, zapisać się do klubu, to wiadomo, taka formalność musi tutaj nastąpić. I każdy z klubowiczów, który chce wziąć udział w takiej właśnie sesji, a przypomnę, że są to dwa dni w tygodniu, zawsze dziewiąta rano wtorek i czwartek powinien wykupić sobie w recepcji trening personalny. Jeden trening personalny z instruktorem i to starcza, jakby upoważnia go do odbycia dziesięciu takich sesji godzinnego biegania właśnie z Robertem. Więc wykupując tylko jeden trening, my robimy ich po prostu 10. Powiedz Piotku, bo zajęcia te odbywają się na świeżym powietrzu. Gdzie dokładnie będziemy biegać? No, trasy będą różne. Będziemy biegać na przykład po parkach na pewno to jeszcze jest taka sprawa, że Robert na pewno sobie coś wymyśli. To będzie jego jakby tutaj takim synonimem, jakimi trasami on będzie biegał. Też na mnie do końca chce to zdradzić, ale będzie generalnie starał się właśnie takimi ścieżkami zdrowia. Gdzie jest dodatkowy kontakt z przyrodą, być może kiedyś dla odmiany pójdzie na stadion. No, na pewno będą to jakieś ciekawe tereny, nie? także będzie naprawdę przyjemnie, można spędzić czas. A Myślę, że, że to jest taki kontakt nam potrzebny właśnie. I w jakich dniach się będą odbywać te biegi? Tak jak powiedziałem właśnie, we wtorki i czwartki godzina dziewiąta rano. Myślę, że to jest bardzo dobry początek dnia. I, I jeszcze tak mogę tutaj uwagę powiedzieć od siebie, że dla osób, które na przykład dbają o fajną sylwetkę, to radziłbym taki, na taki trening przyjść na czczo. Jest to niesamowity pobór energii z tkanki tłuszczowej, co nam pomaga w spalaniu kwasów tłuszczowych o wiele szybciej, a nie to zrobili... Przychodzę na taki trening po śniadaniu, później jest fajna motywacja, w ogóle fajna energia w nas wchodzi, dopiero sobie wracamy do domku, jemy śniadanko, jest naprawdę świetnie, ponieważ raz na jakiś czas również tak robię i naprawdę y, jestem w stanie stwierdzić, że wcale y, nie musimy na trening właśnie typu tlenowego przychodzić właśnie po jakimś śniadaniu. Wręcz nam to do niczego nie pomaga. Tak samo mamy energię, wręcz nawet sądzę, że większą. Gdy robimy taki trening narszo, organizm naprawdę zaopadruje się w inne formy energii i jest to nam pomocne. I oczywiście po takim treningu możemy wrócić do Was do recepcji, wypić sobie poranną kawkę. Tak, wtedy możemy się napić kawkę z podwójnym mlekiem, oczywiście uzupełniając węglowodany, które wypaliliśmy i tkankę duszą na tego typu treningu. I oczywiście później zmierzamy sobie do domku na śniadanko, bądź możemy przystąpić do dalszych ćwiczeń w klubie. Aczkolwiek jeżeli to będą ćwiczenia na siłowni, no to tych już na nie polecam. Oprócz akcji biegaj razem z Wami, biegaj razem z nami, biegaj razem z piór. Możemy oczywiście przyjść do klubu, poćwiczyć sobie na różnym sprzęcie, o różnych jeszcze zajęciach, bo jakieś nowe zajęcia również pojawiają się w klubie, opowiemy na pewno już niedługo. Tak, następnym razem opowiemy, nie, nie będę zdradzał tajemnicy, o kolejnych zajęciach, które tutaj się pojawiają. Teraz na y, rozkładówce zajęć przybyło, więc wychodzimy naprzeciw wszelkim oczekiwaniom. bo wiemy, że właśnie szereg klubowiczów motywuje się tymi zajęciami dodatkowymi, gdzie mogą sobie poświęcić w większym gronie i my właśnie tych zajęć wprowadzamy coraz więcej. Dziękuję za rozmowę Piotrku i zapraszamy oczywiście na trzecim poziom Kupro Klubu Piór, a także do kolejnych audycji. Dziękuję tutaj za uwagę i zapraszam do klubu i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć moi straszczyk law słuchacie Radia 9 Lubiny. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin and Podcast Radio 9 Lubin. Witam w drugim programie z cyklu Dziewiąty film. Powiem w sekrecie, że ostatnio bardzo intensywnie nadrabiałam swoją edukację filmową. Oglądałam nie tylko nowości i filmy, które niedawno gościły na ekranach kinowych, ale także te w cudzysłowie zapomniane, warte odświeżenia. Zaczynamy listę. Numer 1. Jeździec bez głowy. Oryginalny tytuł to Sleepy Hollow. Reżyseria Tim Barton. Występują Johnny Depp jako śledczy konstable z Nowego Jorku, Christina Ricci jako młodziutka adeptka magii oraz Jeździec bez głowy rodem z piekieł, którego gra Christopher Lee. Polecam film, ponieważ jest wyjątkowy, bajeczny, tak jak wszystkie filmy Tima Bartona. Film na burzowe wiosenne wieczory. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Lub, jak to woli, spółki w archiwum filmowym. Numer dwa. Przekleństwa niewinności. Scenariusz i reżyseria Sofia Coppola. Jest to jej debiut reżyserski. Film o trudnym okresie dojrzewania, o odkrywaniu przyjemności przez chronione przed światem siostry Lizbon. Występują James Woods, Kathleen Turner, Kristen Dunst jako Lax. Numer 3. Symetria. Scenariusz i reżyseria Konrad Niewolski. Film wciągający, bardzo dobry. Świetne role Borysa Szyca, Andrzeja Chyry oraz y, głównego bohatera y, Łukasza, którego gra Arek Detmer. Film nie był kręcony w studiu filmowym, ale w Areszcie w Białą -Śęce. Bardzo serdecznie polecam i bardzo dobry polski kino. Numer 4. Das will Reżyseria Achim Bornhack jest to luźna biograficzna opowieść o Usi Obermaier, która pod koniec lat 60. stała się symbolem kontrkultury. Była symbolem seksu, wyzwolenia oraz buntu przeciw tradycyjną normom społecznym. Występują Natalia Avellon, Dawid Scheller, Matias Schweingopfera. I znów polski film, numer 5. To Wenecja. Scenariusz i reżyseria Jan Jakub kolski Uwielbiam filmy kolskie. Każdy jest na swój sposób mroczny, magiczny oraz bardzo wciągający. To specyficzne kino, bardzo piękne zdjęcia, cudowna muzyka górnioka. Film zdobył kilka nagród: złotego Lwa Gdańskiego za debiut aktorski dla głównego aktora Marcin'a Walewskiego. W filmie występują również Magdalena Cielecka, Agnieszka Grochowska, Grażyna błęcka kolska Coś z nowości. Numer 6 chciałam bardzo obejrzeć ten film byłam ciekawa jak rolę mrocznego księdza Lukasa, który walczy z demonami, odegrał Anthony Hopkins i powiem tak, no nie jestem zawiedziona filmem film Rytuał 2010 rok dla mnie rewelacyjny nie wiem jak wy go ocenicie ale film mi się bardzo podobał świetne efekty specjalne Rola Hopkinsa może nie zachwyca, natomiast film podobno jest zrealizowany, zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Dlatego warte obejrzenia. Powiem Wam o filmie, który widziałam po raz pierwszy w kinie. Mój pierwszy dorosły film kinowy. Kiedyś nasz wykładowca na zajęciach zapytał się, jaki widzieliście pierwszy film w kinie. Jak poszliście po raz pierwszy na salę kinową. I to nie była żadna bajka, tylko to było pożegnanie z Afryką. Pożegnanie z Afryką na motywach powieści Karen Blixton. To był mój pierwszy film, w którym się zakochałam. Zakochałam się poprzez obejrzenie tego filmu w muzyce filmowej. Muzyka filmowa była przepiękna. Nie pamiętam w tej chwili kompozytora, bo mówię to po prostu na gorąco, ale zapamiętałam rolę Meryl Streep, która no po prostu była wspaniałą kreacją aktorską zapamiętałam Klaus Maria Brandauer, który grał jej męża jakiegoś tam barona, cudownego Roberta Redforda, który w tamtym okresie po prostu był idolem wielu kobiet. Tak zapamiętałam ten film, po prostu te krajobrazy afrykańskie, to jak się pali jej plantacja kawy, to jak ta Karen Blixton przeżywa śmierć tego swojego przyjaciela, z którym miała romans, to wszystko wywarło na mnie tak duże wrażenie, że po prostu pokochałam kino i pokochałam takie wyjścia do kina również, bo to jest cały rytuał przecież, wyjścia do kina. Mimo tego, że byłam dzieckiem, bardzo dużo zapamiętałam z tego filmu. To był siódmy film, a teraz numer 8. Film, który widziałam niedawno. Jedna z nowości, Niepokonani, reżyseria Peter Weir. Jest to historia grupy śmiałków, którzy w 1940 roku uciekli z sowieckiego łagru i przemierzyli 6000 km, udając się do Indii. Na końcu filmu się po prostu popłakałam ponieważ pomimo wszystkich trudności, które mieli w tej drodze do swojej wolności, pomimo tego, że dzieliły ich oczywiście różne bariery kulturowe, językowe, ale także warunki atmosferyczne, przede wszystkim mróz, nieznośny upał, brak wody, pokonali tą podróż, podróż, która była walką o życie. Film naprawdę świetny i uważam, że zasługuje na, na Waszą uwagę. Moim dziewiątym filmem w dzisiejszym programie jest film Jabłko Adama. Film zdobył na 21 Warszawskim Festiwalu Filmowym Nagrody Publiczności. Jest to czarna komedia, ale z takim fajnym przesłaniem o tym że ludzie się jednak zmieniają pod wpływem okoliczności, pod wpływem miejsca. Polecam Wam bardzo duńską produkcję. Scenariusz i reżyseria Anders Thomas Jensen. Bardzo serdecznie polecam Wam ten dziewiąty film. Nie będę zdradzała więcej szczegółów, ponieważ jest naprawdę wart obejrzenia. Zdajcie się na mój gust, po prostu. Zapraszam. całość konferencji prasowej. Słuchajcie Radio 9 Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś marketer. Tedycznie nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć, mój Staszczyk, t Radia 9 Lubin. Mówi Chris Lee, Rocker. Słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie.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 No, i czas oczywiście na część muzyczną dzisiejszego podcastu. I zastanawiałem się tak naprawdę, czy to będzie Rokowa Dziewiątka, czy też nie. Chociaż to nie Łukasz, z którym jak zwykle Rokowa Dziewiątka się odbywa, ale dzisiaj Rokowe Kawałki zagramy. Dlaczego? Lubisz Roka? No pewnie, że lubię Roka. No to dzisiaj no. zagra dla nas pewnie ktoś z serwisu Musical i dawne Save Music Network, oczywiście utwory na licencji Creative Commons. Ale za oknem tak naprawdę, pamiętasz, którego dnia rozpoczyna się kalendarzowa, kalendarzowe lato tego roku? No Właśnie zawsze mam z tym problem. Chociaż to jest na pewno któryś z dni 21, 22, albo 23 czerwiec, ale nigdy nie pamiętam, która pora roku, właśnie który dzień się rozpoczyna. No a teraz no, mamy koniec miesiąca maja, a temperatura za oknem, no tak naprawdę coraz cieplejsza, chociaż zdarzają się e, jakieś drobne spadki temperatury. E, Big Head Todd and the Monsters to dzisiejszy m.in. wykonawca m, w naszej audycji. Spanish Highway to chyba hiszpańska autostrada, ale z tego co wiem Łukasz postanowił bardziej zagłębić się w to, o czym jest piosenka. Bo w przeciwieństwie do Darka mnie bardzo też interesuje tekst piosenki, a nie tylko nuta, którą słychać. I o czym jest dzisiaj ta piosenka? O autostradzie hiszpańskiej w porównaniu do polskich? No nie do końca. Piosenka bardziej mówi o pustej drodze, na której się znajduje nasz muzyk i śpiewa o tym, jak, jak tęskim za swoją wębranką i jak jej bardzo pragnie. I przed nami Big Head to The Monsters Spanish Highway. Posłuchajmy. We'll never know the reason Up this way, you had to turn the page, but I'm still wrapped up my love for you. On and on. Just one kiss, and then you knew, still, you left me without a trace. You as read me the book of your heart Speaking in recurring dreams Visions and mysteries of how You are my star Darek, dzisiaj zacząłeś z tymi datami. Mam nadzieję, że pamiętałeś o ważnym dniu, który był w poprzednim tygodniu. Tak, 26 maja. Dzień Mamy i wszystkie mamy obchodziły swoje święto i tak samo jak my, tak pewnie nasze słuchaczki i nasi słuchacze składali życzenia wszystkim mamom na całym świecie. No, ja swoje zużyłem bardzo piękne życzenia, ale w przyszłym tygodniu jest jeszcze fajniejszy dzień. Tak, w przyszłym tygodniu Dzień Dziecka chociaż niestety nie znalazłem żadnej piosenki takiej gdzie by śpiewały dzieci kurcze, no nawet nie, nie przypomniałem sobie że Dzień Dziecka mamy 1 czerwca i że to już tuż tuż jest tak naprawdę bo dzisiaj wybierałem zupełnie innych wykonawców chociaż tak naprawdę pytałem się czy wybieramy roka, czy wybieramy jakiś inny gatunek muzyczny ale ty powiedziałeś, że jednak rocka No bo rok jest ciekawszą muzyką no, muzyka tręsowa to tak bardziej na imprezę myślę a tak, żeby sobie posłuchać, to rock jest, myślę, że idealnym gatunkiem muzycznym. To ja mam nadzieję, że tak imprezowo to trochę w wakacje będzie i wtedy będzie trochę więcej trendsu. Co ty na to? No oczywiście wakacje to, to tylko taka muzyka i imprezy na plaży na przykład. Albo nad jeziorem. O, nad jeziorem? To też, nad jeziorem też może być plaża, no. Oczywiście, plaża, plaża może być też w górach w jednym z podcastów i nawet jednym z reportaży kiedyś u nas już było o czymś takim. Przed nami Big Head to ten The Monsters to chyba główny wykonawca, którego dzisiaj zagramy. Cruel Fate to tytuł utworu, ale oczywiście tradycyjnie dzisiaj Łukasz, bardzo przygotowany powie nam o czym będzie piosenka. No piosenka tym razem znowu dosyć pesymistyczna. Ale no sami posłuchajcie i się dowiecie, o czym dokładnie. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie chociaż odrobinę i małą nutę optymizmu w tej piosence. Delektujmy się tą muzyką, bo nuta muzyczna, moim zdaniem, bardzo fajna. sence ponownie wracamy, czyli Lubin i Bydgoszcz tym razem na antenie radiowej dziewiątki, podcastowej dziewiątki przed momentem rozmawialiśmy przed poprzednią piosenką o różnych dniach, ciekawych świętach. Właśnie możecie podsyłać jakieś ciekawostki, oczywiście w komentarzach na przykład, bo są różne ciekawe dni, których czasami nie mamy w kalendarzu. Takimi dniami był na przykład Międzynarodowy Dzień Pocałunku, który był w miesiącu lutym, 7 czerwca. Też jest bardzo ciekawy dzień, ale to o tym może... O właśnie, poszukajcie sobie, jaki dzień jest 7 czerwca i polecamy wszystkim e, słuchaczkom i słuchaczom świętowanie tego dnia. Ale tak naprawdę zastanawiam się w ogóle, dlaczego dzisiaj Łukasz nie opowiada o swoim mieście i województwie kujawsko-pomorskim, bo Bydgoszcz to przecież bardzo ciekawe, ładne miasto. No Myślę, że o Bydgoszczy dowiecie się trochę więcej później, kiedy będę mieć wakacje i będę bardziej dostępny czasowo. Wtedy postaram się wam coś więcej opowiedzieć o moim mieście. No i już teraz mogę Was zaprosić na tę audycję. No i oczywiście mam nadzieję, że dołączymy jakieś fotografie również z takiego betkowskiego wypadu podcastowej radiowej dziewiątki. No i teraz kolejny utwór, ale tym razem ktoś inny. Piosenka, którą lubi Lukas z rokowej dziewiątki. Aaron English, The Lullaby of Loneliness. Coś takiego bardziej balladowego, ale mm, wszystkim się podobało, bo pamiętam, że przyszło nawet kilka wtedy e, maili i wszyscy chcieli Arona Englisha ponownie. Tak więc Aaron English, The Lullaby of Loneliness.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 że twój podcast ma również zagranicznych słuchaczy. Tak, ze Stanów Zjednoczonych, ale ostatnio mamy wśród właśnie wśród wielbicieli fanów na Facebooku bo podcast Radio 9 Lubin, czyli 9, jest dostępna również na Facebooku www.facebook.com ukośnik 9. Pisana oczywiście bez polskich znaków, czyli po ukośniku 9. I właśnie jest tam pewien słuchacz z Chin, który kliknął na Lubię to. Ja się w ogóle zastanawiam, co by było, gdyby powiedział wszystkim znajomym słuchaczom, kolegom, przyjaciołom, żeby kliknęli na Lubię to. To chyba Facebook pękałby w szwach. Ale Facebook to bardzo ciekawy portal, bo znajdziemy tam nie tylko informacje o tym, kto na przykład lubi profil dziewiątki. Znajdziemy tam również gry, do których bardzo często zaprasza mnie Łukasz. Tak właśnie, ja w gry na Facebooku gram głównie po to, żeby się odprężyć i odstresować. Są różne gry, bardziej wymagające i mniej. Zależy kto, kto, kto co lubi i jaką ma potrzebę w tym momencie? No i powiedziałeś wcześniej tak fajnie, że można się wyklikać na myszce, tak? O tak, bardzo lubię wykliki wy wyklikiwać się na myszce. Wszystkich słuchaczy, którzy lubią wyklikiwać się na myszce, zapraszamy, mogą kliknąć na, lubię to na Facebooku. Oczywiście lubić mogą podcast dziewiątki. A Łukasz podeślę tam linka, mam nadzieję, do któregoś, do którejś właśnie z tych gierek, przy której właśnie można się wyklikać na myszce. Gramy coś jeszcze rokowego teraz na koniec naszego gadania? Na no pewnie coś jeszcze by się przydało. No i ja się właśnie zastanawiam, ale chyba teraz może czat Hanna i utwór Faster posłuchajmy sami. Niestety była dzisiaj ostatnia piosenka ale nie ostatni podcast bo następna audycja jak zwykle już za kolejne dwa tygodnie mam nadzieję, że dzisiejsze połączenie przez Skype z Łukaszem a właśnie jesteś tam jeszcze? Halo? Jestem, jestem i Bydgoszcz oczywiście na antenie. Dzisiaj, Łukasz, e, zagraliśmy trochę roka, chociaż to nie była rokowa dziewiątka, bo postanowiliśmy jednak nie nadawać tego tytułu dzisiejszej audycji. Powiedziałeś, że już niedługo będzie trochę więcej informacji również o Bydgoszczy, e, tak więc mam nadzieję, że zbierasz te informacje i będzie ich jeszcze więcej. A możesz przybliżyć, bo mówiłeś kiedyś o Fordonie, mówiłeś kiedyś o innych ciekawych rzeczach w swoim mieście. No tak, Fordon to jest, jestem z nim związany, bo mieszkam odkąd zamieszkałem w Bydgoszczy, to mieszkam właśnie w Fordonie i czuję się z nim bardziej związany niż z resztą, czy, z resztą miasta. No ale oczywiście w moich relacjach nie zabraknie wiadomości z innych dzielnic Bydgoszczy, bo tam też również można znaleźć ciekawe miejsca. Więc pozostaje mi tylko zaprosić do oglądania zdjęć i słuchania relacji z Pudgorzczym. I oczywiście te relacje z Bydgoszczy będą już wkrótce dowiecie się ze strony bloga podcastu oraz ze strony naszego profilu na Facebooku, o którym już wspominaliśmy. Jeżeli nie zapamiętaliście, możecie zawsze cofnąć audycję, możecie ją także pobrać. Mam nadzieję, że dzisiejsze połączenie przez Skype czasami może technicznie nie do końca perfekcyjne, nie przeszkodziło Wam w przesłuchaniu dzisiejszej audycji. Za uwagę z Lubina dziękuję. Darek i zbyt gości Łukasz. Do usłyszenia i zapraszamy razem do audycji numer 155, która już wkrótce.